Marecki wrócił do komisariatu. Teraz miał przed sobą inne zadanie. Okradziono trupa za życia czy po śmierci. W tej chwili było to mało istotne. Muszą dokonać identyfikacji, a zmarły mężczyzna ku jego utrapieniu nie był skazanym kryminalistą, tylko prawdopodobnie uczciwym obywatelem. Życie stałoby się znacznie prostsze, gdyby w bazie danych znajdowały się odciski palców albo próbki DNA nieboszczyka. Niestety ani jednego, ani drugiego nie mieli, a program rozpoznawania twarzy Antoni widział jedynie w serialach amerykańskich, a nie na zwyczajnym polskim komisariacie. Przejrzy dane z monitoringu, może ktoś lub coś rzuci mu się w oczy i podobnie sprawdzi aktualne zgłoszenia zaginięć. Jeśli to nic nie da, będzie zmuszony podjąć odpowiednie czynności dotyczące publikacji zdjęcia NN. Może ktoś go rozpozna i znów papierkowa robota. Westchnął, wspinając się po schodach. Czuł się, jakby przybyło mu z dziesięć lat. Z zabójstwa zrobił się tętniak, a za to nie ma kogo ścigać. W biurze pachniało pieczoną kiełbasą. Komisarzowi głośno zaburczało w brzuchu, co zwróciło uwagę siorbiącego herbatę Tomczaka. — Mam coś dla ciebie, Antoś. Zadowolony z siebie otworzył szufladę biurka, gdzie obok strzywacza i kilku długopisów leżała zawinięta w folię aluminiową podwędzana kiełbasa prosto z grilla. Jeden z działkowiczów dał mi kilka kawałków na drogę. Stare pokolenie, Antoś. Oni jeszcze pamiętają, jak należy traktować władzę. Staszek, obżarłeś działkowiczów z kiełbasy? Mimo, że skręcał się z głodu, z niechęcią popatrzył na zawiniątko, które Staszek przesunął na jego biurko. — Zaraz obżarłeś — obruszył się podkomisarz. — Sami mnie poczęstowali. — No co, miałem odmówić? Marecki westchnął. — Teoretycznie Tomczak nie powinien wziąć kiełbasy. — Praktycznie, nie wpadajmy w przesadę. — Nie dali mu przecież złotego zegarka, tylko poczęstowali pod Wawelską z grilla. — Jasne. — Co ustaliłeś? Powiem ci, Antoś, że mają przegwizdane z tymi kradzieżami. Niby nic wielkiego, sama drobnica, ale sporo zniszczeń. A to kłódka zerwana, a to drzwi wyważone, okno wybite, grządki rozkopane, kwiatki powyrywane. Będziesz jadł? Marecki usiadł na swoim miejscu naprzeciwko Staszka. Biurka stykały się ze sobą, na każdym stał monitor od komputera, choć trochę przesłaniający widok na tego drugiego. Dla Antoniego owo, choć trochę, było zdecydowanie za mało. Spojrzał na starszego mężczyznę z posiwiałymi, dawno nieobcinanymi włosami, które opadały mu już na uszy. Potężne wąsiska Tomczaka błyszczały od tłuszczu, a na ogromnym nosie tkwiły okulary w czarnych rogowych oprawkach służące mu do czytania. Podkomisarz Łakomies poglądał na zawiniątko, które chwilę wcześniej przepchnął przez plątaninę kabli, częściowo spoczywających na obu biurkach. — Dzięki, staś — nie jestem głodny. Podziękował i odsunął od siebie palcem apetycznie pachnący pakunek. Jesteś pewien, Antoś? Słyszałem, jak ci zaburczało. Tamten szybko odpakował kiełbasę i nie czekając na odpowiedź, odgryzł kęs. Zamlaskał z zadowoleniem. Jeszcze ciepła. Powiedział z pełnymi ustami, wyciągając nadgryziony kawałek w kierunku młodszego kolegi. Opiłem się wody i to dlatego. Skłamał Marecki. Smacznego. A, dzięki, dzięki. Popił kiełbasę herbatą, przełknął głośno i ponownie wgryzł się w pachnące pędko podwawelskiej. Antek może by i przyjął poczęstunek, ale jak znał Tomczaka, to ten pewnie wepchnął zawiniątko do kieszeni spodni i niewykluczone, że siedział na nim przez całą drogę na komisariat. Przysiągłbym, że pani Regina włożyła mi trochę musztardki w takie plastikowe pudełeczko. Mówił z pełnymi ustami, czego Marecki wybitnie nie znosił. Przysiągłby, że do dnia, gdy umieścili ich obu w jednym pokoju, nie zwracał na to większej uwagi, póki mówiący nie pluł mu w twarz. Odkąd jednak zaczęli razem pracować, słyszał odgłosy gryzienia i przełykania, idąc ulicą, robiąc zakupy czy oglądając film. Kim jest pani Regina? Ona i jej mąż mają śliczną działeczkę nad rzeką. Siedzą tam sobie od wiosny do jesieni, trochę popracują, grilla zrobią, książkę przeczytają czy gazetkę. Żyć nie umierać. Rozumiem. Czy pani Regina i jej mąż Działkowicz udzielili ci jakichś informacji? Pewnie otoś, pewnie. Mają spory problem z tymi kradzieżami, dlatego założyli tam kamery. Zrzucili się wszyscy, prywatnie, a wnuk jednego z nich zamontował im to ustrojstwo na drzewach. Świetnie. Masz nagrania? Jakie nagrania? Z kamer. Antoni zamknął oczy. Miał przeczucie graniczące z pewnością, że Tomczek prócz przypieczonej kiełbasy nic więcej nie przyniósł. Nie ma nagrań. Nie ma? Nie ma. Powtórzył kolega, wpychając do ust ogonek kiełbasy i sięgnął po kolejny kawałek, który leżał jeszcze w folii aluminiowej. Jak to nie ma? Normalnie, nie ma. Wymamrotał z pełnymi ustami podkomisarz. Przepchnął językiem kiełbasę na prawą stronę, wydymając policzek jak chomik i wyjaśnił Wnuki nie powiedział, że akumulatorki trzeba naładować. Kamery się rozładowały i nie ma żadnych nagrań. Chłopak nie wpadł na to, że dziadkom trzeba najprostsze rzeczy tłumaczyć. Skąd niby mieli wiedzieć? Nie to pokolenie, Antek. Teraz to dzieciaki rodzą się już z komórkami w malusich łapkach. Jasne. Potrzebuję urlopu, pomyślał Marecki. Załatwię tę pieprzoną identyfikację i biorę wolne. A te kradzieże to prawdziwe utrapienie. Obiecałem im, że w wolnym czasie sam spróbuję coś ustalić. Naprawdę, Staś? To znaczy kiedy? A choćby teraz. Wskazał na puste biurko. Skoczę do chłopaków poteczkę i sprawdzę, co znaleźli. W sprawie kradzieży na działkach? No a co, mamy coś lepszego do roboty? Trupa mamy, Staszek. Trupa! No wiem, ale co niby mamy z nim zrobić? Póki się nie dowiemy, co to za jeden, to nie ruszymy z miejsca. Chyba, że na tym swoim monitoringu coś wyłapiesz. Ale wiesz, Antoś, mnie tam wszystko w oczach miga. Monitoring gówniany, ledwo co widać. Narzekał. Masz młodsze oczy, to sobie popatrzysz, a ja staruszkom pomogę. W kradzieżach ciałkowych? No przecież mówię. Kolega spojrzał na niego z irytacją. Jasne, Staszek, rób jak uważasz. To nawet dobry pomysł. Nieoczekiwanie przyznał Antoni. Naprawdę? Dlaczego by nie? Wzruszył ramionami. Co do naszego denata, masz rację. Póki nie ustalimy, kto zacz, nie ruszymy z miejsca. Na raporty od techników trzeba jeszcze poczekać. Nie mamy żadnych świadków. Informatyk przekazał mi tylko, że do zgłoszenia wykorzystano telefon na kartę, a patolog ustalił, że przyczyną śmierci był tętniak aorty, więc bez wyrzutów sumienia możesz się zająć działkami. Tętniak? Tomczak przełknął kiełbasę i kontynuował z zafrasowaniem. No patrz, taki młody facet i tętniak. Jak to człowiek nie zna dnia ani godziny. Czyli tętniak nie zabójstwo. Zgadza się. No dobra. Otłuszczoną ręką podrapał się po głowie. To ja popytam, kto się zajmuje działkami. — Pewnie, Staś, pytaj. Dlaczego by nie? — zgodził się Marecki. — Naprawdę nie masz nic przeciw temu? — Skąd, Staszek? Przy tej sprawie nie ma roboty dla nas dwóch, a pomożesz miłym staruszkom od grilla. Tomczek spojrzał na niego podejrzliwie, ale nic więcej nie powiedział. Wyrzucił folię do kosza przy biurku, by nadal śmierdziało w całym biurze. Potem wytarł ręce w kraciastą chustkę, tę samą co zawsze. Wstał, odchrząknął i bez słowa wyszedł z pokoju. Marecki nie należał do tych gliniarzy, którzy marzą o pierwszych stronach gazet i rozpracowaniu międzynarodowych gangów handlarzy narkotyków. Jak się okazało, miał talent do kłamstw i lawirowania, a nawet swego rodzaju brylowania w półświadku, dzięki czemu osiągał spore sukcesy jako wywiadowca, zdobywając informacje i rozpracowując grupy przestępcze od środka. Nigdy nie kierowała nim chęć zyskania sławy. Cieszył się każdym sukcesem, nawet tym najdrobniejszym. Każda sprawa była istotna, choć czasami chciał dostać jakąś ważniejszą, od wielkiego nic i załapać się na skromne, aczkolwiek interesujące coś. Kłamstwa zaczęły mu towarzyszyć w życiu prywatnym. Oszukiwał rodzinę, przez kłamstwa każdy jego związek rozpadał się, nim na dobre się rozpoczął. Wreszcie Marecki miał dość przeniósł się na zwyczajny komisariat do Wydziału Kryminalnego, dzięki czemu mógł oficjalnie przyznawać się do wykonywanego przez siebie zawodu. W związkach mu to nie pomogło. Chyba przyzwyczaił się już do życia w pojedynkę, mimo że był ledwo po trzydziestce. Nie zamierzał jednak przyzwyczajać się do pracy w pojedynkę. Potrzebował partnera, na którym mógłby polegać. Jeszcze przez chwilę patrzył na zamknięte drzwi, po czym włączył komputer, by przejrzeć dane. Ciekawe, kiedy Tomczak się zorientuje, że sprawy kradzieży działkowych dostał trzy miesiące temu i zaraz spoczęła na dnie szafy, uznana przez niego za nieistotną. Pomyślał po części z rozbawieniem, po części z tłumioną złością.